To są informacje Polskiego Radia 24. 6 miliardów złotych za zamówione i nieodebrane 5 lat temu szczepionki na COVID. Ministerstwo Zdrowia odwoła się od wyroku sądu w Belgii. Spore utrudnienia czekają od świtu kierowców w Kalwarii Zebrzydowskiej. Do miasta ma przyjechać kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Pan Bondi nie jest już prokuratorem generalnym USA, odwołał ją prezydent Trump. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska musi zapłacić prawie 6 miliardów złotych za zamówione i nieodebrane 5 lat temu szczepionki na COVID-19. Tak zdecydował sąd w Belgii. Minister finansów Andrzej Domański nazywa sprawę rachunkiem za partactwo. Minister zauważył, że odpowiada za to rząd Mateusza Morawieckiego. Każdego dnia mamy kolejne twarde dowody na to, jak działał rząd PiSu. Rząd nieudolności, rząd partactwa...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 Wyrok nie jest prawomocny, a Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało podjęcie kroków odwoławczych. Prawo i Sprawiedliwość nie poczuwa się do winy. Zrzuca ją na szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która, jak twierdzą, wzięła na siebie negocjacje z, koncertem, z koncernem Pfizer. Sześciolatka wypadła z okna na trzecim piętrze w bloku w Wadowicach. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczynka była pod opieką dorosłych. Dziecko trafiło do szpitala w Krakowie.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 Prezydent Słowacji Peter Pellegrini proponuje wprowadzenie nowego rodzaju stanu nadzwyczajnego. Chodzi o stan zagrożenia, który miałby pomóc chronić terytorium państwa przed zbłąkanymi dronami.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 Prezydent Donald Trump odwołał prokurator generalną USA, Pan Bondi. Zdaniem amerykanisty doktora Jana Misiuny powodem dymisji jest brak skuteczności w realizowaniu politycznych oczekiwań prezydenta. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że odpowiadała ona za ujawnienie części akt w sprawie Jeffrey'a Epsteina. Amerykański prezydent prawdopodobnie uznał, że nie zdołała skutecznie oczyścić jego wizerunku.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 nie rozwiązała. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Bondi odegrała ważną rolę w walce z przestępczością i nazwał ją wielką amerykańską patriotką. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody. W nocy przelotny deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Temperatura w nocy od minus 2 do plus 2 stopni, a w dzień od 10 do 14 chłodniej na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, tam od 5 do 9 stopni. 6 minut po północy. Noc w Polskim Radiu 24.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 tym, że nowe prawo pozwoli ukrócić patologię na rynku pracy.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 wspólnych posiłków, wspólny obiad domowy. E, jaka to jest teraz rzadkość, tak? E, Ta taka uważność, jesteśmy tu i teraz. E, oczywiście mnóstwo osób się odezwa, ja, ale tam to też były traumy, to tam były. Jakby nie ma czasów idealnych, tak? Tylko myślę, że aktualnie jesteśmy w takim momencie, kiedy e, za bardzo pogubiliśmy się w